Wakacje w hotelu pod dachem, czy w jakimś plenerze. To zależy od pogody. Dzień dobry, Sebastian Karpiel-Buecka. Zapraszam wszystkich do słuchania Radia 9 Lubin. Mówi na Mielczewski. Zapraszam do słuchania Radia 9 Lubin. Cześć, mój niech straszczy Słuchacie Radia 9 Lubin. Witam serdecznie. Nazywam się Andrzej Chyren i Zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Hi, my name is Jake Hamilton, I'm from Grand Island, Nebraska, and you listen to Radio Podcast 9 and Lubin. Mówi Kazik Staszewski, zachęcam do słuchania Radia Lubin 9. Teraz audycje plenerowe podcastowe 9. Jak zwykle co roku, nasz mikrofon jeszcze bliżej was. W takiej upał nie da się usiedzieć w domu. Witam Państwa serdecznie w audycji numer 200. 5, przed mikrofonem Adam oraz Darek. Adam, o czym opowiesz w audycji 205 podcastowej dziewiątki? Dziś można powiedzieć takie wydanie specjalne podcastowej dziewiątki. Otóż wróciłem właśnie co niedawno z Ukrainy. Chciałbym właśnie podzielić się tutaj z Państwem wrażeniami z tej wycieczki. Dowiecie się Państwo ciekawych rzeczy o tym mało znanym szczególnie dla nas Polaków kraju. Ja tam byłem, mogłem bezpośrednio zaobserwować, zobaczyć, namacalnie to wszystko sprawdzić. To w dzisiejszej audycji. A na co jeszcze będziemy mogli usłyszeć? A jeszcze będziemy mogli usłyszeć na początku wiadomości z Regionalnego Centrum Sportowego, na które zapraszamy. Lato z Regionalnym Centrum Sportowym w Lublinie. Obiekty sportowe, wywiady, imprezy, tylko w audycjach podcastowej dziewiątki. Lato i wakacje zaczęliśmy. Podcastowa dziewiątka i kolejna wizyta w Regionalnym Centrum Sportowym. Tym razem kolejne, najbliższe nadchodzące dwa tygodnie z RCS-em. Witam serdecznie. Moim rozmówcą standardowo już jak zwykle pan Artur Załęczny, właśnie z RCS. Witam serdecznie ponownie. No, rozpoczęliśmy już akcję lato po pierwszych, po pierwszych turniejach. No, mamy dość ciekawą frekwencję, dlatego też zapraszamy na kolejne. 9 lipca wakacyjny turniej tenisa ziemnego na boiskach sztucznych w tym miejscu, gdzie zazwyczaj jest lodowisko zimą. 15 lipca o godzinie 11, 17 i 19 lipca rozpoczynamy taki cykl sportów na plaży. Będzie to piłka plażowa właśnie w poniedziałek, piłka ręczna. W 17 lipca w środę i siatkówka plażowa 19 lipca. Na pewno no, ciekawe, fajne konkurencje. Spróbujemy zaprosić znanych gości, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Ale oczywiście zapraszamy również na inne obiekty, ponieważ lato w pełni zapraszamy na przykład na baseny. Oczywiście, no zapraszamy na baseny kryte u stronie Centrum 7. Po przerwie technicznej już są czynne, dlatego myślę, że każdy kto chce się popluskać, będzie mile widziany. Tak więc zapraszamy oczywiście na wszystkie obiekty RCS-u, w tym również na siłownię i do kręgielni. Oczywiście na siłowni można z, y, troszeczkę poćwiczyć nad tężyzną fizyczną, na kręgielni spędzić miło czas y, i kręgielnia, i oczywiście bowling dwa tory bowlingu, y, które można się pobawić troszeczkę tak jak w Instonowie i zbić parę kręgli. Play safe, play With thousands of songs in all genres, the Podsafe Music Network is the best place to find truly podsafe music for your show. If you're a band or musician looking to expose your music to a worldwide audience, then look no further than the Podsafe Music Network. Showcase your music and let thousands of podcasters help market your songs. And the best part, it's all free. free. Visit music.podshow.com and create your free profile. If you're a musician or a band, upload your music. If you're a podcaster, then download. download. The Podsafe Music Network is easy to use with a huge variety of music. Find upcoming unsigned bands or music from the hottest into your major labels. Don't get burned by copyright infringement and don't get left behind by the new media. Play, Play safe. Save. Save. Play, Play Podsafe. Pod The Podsafe Music Network. Music.podshow.com. Ukraina, chciałbym zaznaczyć, że wybrałem się z wycieczką ze Stowarzyszenia z Zbarażan, tu z Lubina, ludzie z różnych rejonów wyjechali i z Bolesławca, z Lubania, z okolic, przede wszystkim tutaj Lubin, ale również niektórzy byli nawet i spod Krakowa. Przede wszystkim dla nich to była taka podróż sentymentalna. Odwiedzali starsze strony swoich dziadków, ojców, bo ponieważ stamtąd pochodzili. Trzeba tutaj zaznaczyć, że to co zaobserwowałem i mogę Państwu przekazać, może nie odnosić się adekwatnie do całej Ukrainy, ponieważ. Mogliśmy zwiedzić jedną czwartą wschodniej części Ukrainy. Bardziej to są takie kresy Podole właśnie. Podróż ogólnie zajęła nam no, z Lubina 12 godzin z przerwami oczywiście. Trzeba również uwzględnić tutaj postój na samej granicy bo wyjechaliśmy po 7 rano w sobotę na granicy byliśmy już tak po 11-12 godzinach ale jeszcze tam musieliśmy stać te 3 godziny przeważnie jest to właśnie po stronie ukraińskiej ponieważ jest i polskie służby sprawdzają i ukraińskie i trzeba konkretnie tutaj powiedzieć, że ukraińskie służby no, niemiłosiernie nie męczą ludzi, przytrzymują ich właśnie po kilka godzin czy to starsze osoby, czy to właśnie dzieci jakieś niemowlęta, to jest obojętnie muszą stać i czekać a oni sobie sprawdzają, chodzą na papieroska, czy robią jakieś tam zmiany a że akurat nie, nie mają jakichś konkretnych godzin, to nawet jest ach, Aż tak można powiedzieć pechowo czasami, bo akurat robią zmiany, jak widzą, że jakiś nowy autobus czy samochód podjeżdża. U nich to jest niestety czekania i czekania. Przejście graniczne, przez które przejeżdżaliśmy było w medyce, e, co mnie najbardziej właśnie rozbiło, to, to jak taka popierkowa robota. E, kierowca z budki do budki, e, tutaj poszedł zapłacić, tutaj poszedł pokazać, że zapłacił. E, dużo potwierdzeń, e, no i straszna tutaj biurokracja w tym momencie. No ale niestety trzeba to, e, przez to było przebnąć. E, jak już przejechaliśmy granicę, e, można powiedzieć, no kilometr, dwa kilometry, drogi za granicą ukraińską było w miarę ok, No, ale już tam natrafiliśmy na taki odcinek, który no, na mapie była to jakby ukazana zwykła, normalna droga, a co okazało się strasznie poniszczona. Dziura na dziurze. To był krótki fragment, można powiedzieć, który mieliśmy przebyć do hotelu, już na nocleg. Zajął nam Prawie dwie godziny. Jechaliśmy no 5 km na godzinę, dziura na dziurze. Kierowca tutaj musiał wykazać się specjalnymi umiejętnościami, bo i to w całej ciemności, ponieważ nigdzie żadnej lampy się nie paliło. Omijając te wszystkie okropne dziury a teraz kilka faktów o Ukrainie. Ponieważ powierzchniowo ona jest wielkością dwukrotnie jak Polska, prawie dwukrotnie, a ludzi zaledwie o 7-8 milionów więcej e, jak u nas w Polsce. No Co to oznacza? Można powiedzieć, że e, odległości są e, dość duże. Takie odległości niezamieszkalne, ponieważ pomiędzy jedną wioską czy miasteczkiem rzeczywiście tak jest, że są pola czy jakieś wzgórza i tam nikt nie mieszka. Albo są to pola uprawne. Na Ukrainie płaci się w chrywnach. Jedna złotówka to tak średnio od 2 do 2,4 hrywien Jeden dolar to ponad 8 hrywien a 1 euro ponad 10 hrywien Jedna chrywna to 1000 kopiejek. Opowieść Adama o Ukrainie ciąg dalszy już za chwilę, po piosence, oczywiście serwisu Music Alley. Wracamy na Ukrainę, e, tak jak wspomniałem przeraziły mi tam straszne drogi, poniszczone, można powiedzieć, że taka droga jak u nas na wioskę e, czy do jakichś mniejszej miejscowości to u nich droga krajowa czy wojewódzka, e, dodatkowo te okropne dziury, które trzeba było e, omijać e, ale można powiedzieć, że na drogach dużego ruchu nie ma, co przyczynia się do mniejszej ilości wypadków. E, najczęściej spotykane samochody to takie no, 20-30-letnie wołgi czy Fiat'y, jakbyśmy się cofnęli tam w przeszłość, e, będąc w, w tym miejscu. E, przeglądając się takiemu e, samochodowi, akurat mieliśmy możliwość e, na stacje benzynowych. Stacji benzynowych właśnie na Ukrainie jest bardzo dużo. Można stwierdzić, że taki samochód e, to taki składaniec i e, z Ukraińcy naprawdę to mistrzowie składania gruchotów. Ten samochód, no, już można powiedzieć, że kilkukrotnie został z różnych części nieoryginalnych złożony. Na Ukrainie, tak jak wspomniałem, jest dużo stacji benzynowych ze względu na to, że odległości między miasteczkami i wsiami są duże. Z takich pozytywów to przede wszystkim wspaniałe, no, można powiedzieć śliczne krajobrazy, górzyste krajobrazy, la, lasy, łąki no i zabytki, zamki czy miejsca właśnie modłów zwiedzaliśmy tak jedną czwartą wschodniej Ukrainy najważniejsze miejsca oprócz Lwowa to między innymi Kamieniec Podolski, Chocim Tarnopol tak, Tarnopol to taki u nas lokalny Wrocław Zbarasz, byliśmy w mieście Juliusza Słowackiego Krzemieńcu Byliśmy też w żółkwi. Niektóre miasta leżą nad rzekami, przypominają takie nadbałtyckie rejony miasteczka z ogromnymi kanionami coś jak, nie wiem, w Bułgarii czy w Grecji. Także gorąco polecam te tereny na wakacyjne wypady. A jak z cenami? Są takie same jak w Polsce. Miejscami nawet drożej można powiedzieć o 10-20 zł nawet. Jeżeli natomiast znajdzie się coś taniego To różnica to 1-2 zł Najbardziej opłaca się tam kupować Oczywiście alkohol i papierosy Wódka to koszt 6-8 zł za pół litra A wino dobrej marki widziałem już za niecałe 4 zł Całą sztangę papierosów można kupić Już za 50 zł Przeciętna emerytura na Ukrainie to tak 600 zł. Także sami Państwo słyszą, że dość biednie się tam żyje. Bardziej ludzie polegają na rolnictwie, żeby z czegoś wyżyć. Co wioska. Y można zaobserwować dużo krów, tam nawet babuszki tak chodzą jak z psami z krową na smyczy, czy krowa na przystanku autobusowym, to mnie zawsze zadziwiłało, czy różnego rodzaju inne zwierzęta, hodowlane, kaczki, kury i tym podobne. Jednak pomimo tej całej biedoty tych poniszczonych domków można zaserwować co każdy domek, antena satelitarna czasza 70 i trzy konwertery nawet jest taka specjalna firma, która się głasza z krajową sprzedażą tego zestawu właśnie także nie ma nigdzie mniej niż tych trzech konwertery, a to jest spowodowane tym, że odbierają z trzech różnych satelit dane programy czy to ukraińskie, rosyjskie a nawet i polskie, bo w hotelach dzięki temu można sobie na przykład obejrzeć niektóre kanały z języku polskim, chociażby TV Polonia, Polonia 1, Puls czy Tele 5. Kolejna piosenka oczywiście z serwisu Musical.ly, a Adam już za chwilę ponownie o Ukrainie. I'm Wracamy po piosence Ukraina, znana i nieznana, ciąg dalszy. Dokończę temat hoteli, ponieważ zatrzymywaliśmy się w hotelach, które niby były to hotele czterogwiazdkowe. Dodatkowo posiadały, co mnie zawsze interesuje w takich miejscach, jeżeli chodzi o taką nowoczesną e, infrastrukturę, internet wifi, czy klimatyzację w pokojach, jednak w hotelach niższej rangi z tego co akurat słyszałem, nie miałem możliwości zaobserwowania po 23 niektóre gminy akurat tam na Ukrainie włączają wodę, dopływ wody i hotele muszą sobie w jakiś sposób same sobie radzić zaopatrują się właśnie takie żeby powiedzieć miejsca do przytrzymywania wody mówi się tak naprawdę na Ukrainie, że woda dzieli się na trzy rodzaje no przecież mamy też wodę pitną i do mycia a tam jeszcze jest do mycia, picia gdzie, nie, gdzie można jeszcze spotkać toaletę z dziurą specjalnie wydrużoną w podłodze na fekalia ja nie miałem takiej e, okazji tego spotkać, no i dzięki Bogu. E, a propos właśnie religii, na Ukrainie mamy m, prawosławie. Nie będę tu odnosił się do historycznych uwarunkowań e, tych miejsc, ale m, powiem tylko, że na wsi e, u nich jest no, straszna bieda z tego, co e, już e, wspominałem, e, a w cerkwiach st straszny przepych i to dosłownie budynki obok poniszczone, chatki takie a tu pomiędzy nimi złota cerkiew natomiast rzymskokatolickie kościoły i cmentarze w większości w opłakanym stanie odnośnie języka język ukraiński, nie mylić z rosyjskim ponieważ niektórzy myślą, że tam po rosyjsku a jednak jest to można powiedzieć taki język mieszany pomiędzy polskim a rosyjskim chociażby przykładowo nie mówimy zdrastwujcie tylko mówimy dobry dzień Czyli no, z tego co można było zaobserwować, dość podobny do polskiego, można się porozumieć. ukraiński oczywiście piszemy cyrylicą. Mamy tu nawet w jednej ich literce cztery nasze. Jest taka szyczy, U nich to jest jedna literka. Także problemu z ogadaniem się no, tym bardziej w Lwowie nie ma. Jeżeli chodzi o ukraiński, miałem okazję pójść do. Ukraińskiego McDonaldu i tam zamówić sobie danie Bez problemu dogadałem się Nawet słowo pani, która zapytała się Czy na wynos To odpowiedziałem na wynos Chociaż pokazałem rękę, że też na wynos Z doświadczenia E, wiem chociażby, na przykład jak byłem w Niemczech, przebywałem, że gdzieś tam czasami niektóre słowa, jak się człowiek nie umiał, pokazywał na migi, tu było coś podobnego, ale tak jakby można było zaobserwować, że ci ludzie po prostu rozumieją, bo akurat mieliśmy okazję z, z przewodnikami rozmawiać, e, co byli we Lwowie e, i oni opowiadają, że normalnie bez problemu każdy język polski rozumie, ale nie mówi po polsku. E, Miałem też taką e, okazję e, kupować e, jakieś produkty w sklepie e, i opowiem taką historię e, wchodzę do sklepu i chcę kupić wodę e, i tak się pytam pani e, chciałem kupić e, wodę do picia e, tylko że Yy, lekko gazowaną taką nie? Ona mówi, że ona nie ma nie? I mi wyciąga taką duży baniak wody 5 litrowej Mówię, że o coś takiego jak, jak tutaj macie w lodówkach nie? Pokazałem jej, że yy, jest taka woda 1,5 litrowa yy, I przedstawiłem pani, yy, co to za woda nie? Yy, Gazowana mi odpowiedziała, to nie Następna, nie gazowana, to też nie chcę takiej I w końcu wyciągnąłem coś takiego, co wydawało mi się, że to jest lekko gazowana A ja, powiedziała, że to jest słabo gazowana <grywania> Czyli jednak słownictwo gdzieś podobne, ale yy, znaczy trochę co innego nie? Yy, Co do jedzenia, to polecam oczywiście barszcz ukraiński Miałem możliwość skosztowania w, yy, w hotelu jeżeli chodzi o hotele, jeżeli chodzi o taką można powiedzieć gościnę ukraińską, co mieliśmy możliwość zaobserwować, to oni tam oszczędzają, jest, jest tam dużo właśnie oszczędzania no nie dziwię się porównując ich zarobki i koszty także w hotelach zjemy skromnie na przykład jajko sadzone, pomidory, ryż no i mała porcja mięsa na deser na przykład dwa naleśniczki zaobserwowałem, że a propos tej oszczędności było takie był taki jakby zdarzenie Byliśmy na stołówce wieczorem, już część osób już poszła do swoich pokoi, ale jeszcze część jadła. No to służba z hotelu zaczęła powoli gasić niektóre światła. No, można stwierdzić, że rzeczywiście chcieli ograniczać te koszty energii, ale to jest takie dziwne jak dla mnie. Nie? Co do pozytywów Ukrainy, to tutaj trzeba powiedzieć, że dziewczyny ukraińskie to są te słowiańskie rysy prześliczne dziewczyny uroda do pozazdroszczenia tu mi się przypomniał taki kawał który opowiadali w trakcie podróży, że przyjechał i to taki jakby na faktach bardziej przyjechał na Ukrainę Brytyjczyk swoim ekstra eleganckim samochodem i tak jedzie, jedzie dziura na dziurze z tego co mówiłem i nagle zatrzymuje się i do jakiegoś Ukraińca mówi tak kurczę no nie mają jak dojechać tutaj do was drogi straszne, dziura na dziurze no jest tragedia normalnie ale tak widzę, że Ukraińki to macie prześliczne, nie? Jak to jest u was? I tak ten Ukraińc odpowiada no wie pan, rzeczywiście Ukraińki to u nas śliczne i tak patrząc na wschód w Polsce też ładne, w Niemczech już takie sobie, a w Wielkiej Brytanii takie jak u nas dziury są i to co się jednak rzeczywiście odnosi się do tych realiów ukraińskich kończąc tą naszą podróż taką w skrócie po Ukrainie muszę podziękować organizatorom wycieczki doktorowi Tokarczukowi, jego małżonce i stowarzyszeniu z Barażan i dla wielu osób, tak jak wspomniałem, była to bardziej taka podróż sentymentalna wiele osób się w międzyczasie naszej podróży odłączało od, od wycieczki na tam jeden dzień, czy tam parę godzin trzeba tutaj stwierdzić że to co powiedziałem to odległości były dość duże i 70% naszej wycieczki spędzaliśmy w autokarze podczas jazdy. Ale opłacało się oczywiście zwiedzić te wszystkie zabytki, miejscowości prześliczne i tylko pozazdrościć takich rejonów. No niestety bieda taka jaka jest. Reasumując, zapraszam serdecznie, serdecznie w rejony Podola na Ukrainie. Oczywiście uważajcie na drogi, językowo dogadacie się, nauczycie się czytać cyrylicę, pieniądze wymienicie na miejscu, a gdzie nie gdzie zapłacicie też złotówkami. Bankomatów też tam dużo, zachęcam do zwiedzania Ukrainy, uważajcie oczywiście na siebie. To wszystko w tej audycji Lubińskie Dziewiątki, do usłyszenia za dwa tygodnie.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 Network dostarczy ten przekaz bezpośrednio do serca. Piosenki, które usłyszeliście w dzisiejszej audycji podcastu Radio 9 Lubin to Um Magma Kijew, Um Magma Antigravity oraz Freaky Clean Voices, Freaky Clean and Dicky F, Ins and Outs. Oczywiście pochodzą z serwisu MusicAlej i są na licencji Creative Commons.